November first, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perron who with her family has been experiencing supernatural occurrences. Are you picking up anything in here, huh? Something awful happened here, Ed. James Van wyrobił se w środowisku fanów horroru niezłą markę. Twórca piły, której osobiście nie lubię, choć trudno nie docenić wpływu jaki seria miała na cały gatunek w ostatnich latach oraz bardzo ciepło przyjętego naznaczonego wraca w tym roku aż z dwoma nowymi filmami. Większość czeka na rozdział drugi naznaczonego, a na ekranach tymczasem zagościła obecność. Przez wielu obwołana horrorem roku jednym z najlepszych filmów grozu ostatnich lat. Na starość zacząłem być bardzo sceptyczny co do tego rodzaju marketingowej papki, ale na fali nadrabiania zaległości z opowieściami o duchach w tle postanowiłem sprawdzić ile w tym prawdy. Obecność to horror z popularnego w ostatnich latach podgatunku Na Faktach. Opowiada historię o rodziny Peronów, która w latach 70. wraz z pięcioma córkami wprowadziła się do posiadłości na Rowood Island, a wkrótce po przeprowadzce w domu zaczęły się dziać dziwne i niepokojące rzeczy. Na tyle niepokojące, że pani Peron zwróciła się po pomoc do Eda i Loreai Warren, znanych badaczy zjawisk paranormalnych. Mimo ich znacznego doświadczenia, okaże się, że będą musieli się zmierzyć z siłą, z jaką dotąd nie walczyli. Ile w tym prawdy? Jedno jest pewne. Sprawa Peronów faktycznie miała miejsce i była prowadzona przez Warenów. Co do jej przebiegu i całej reszty, różne źródła podają oczywiście różne wersje. Ale etykietka na faktach, myślę, że już dawno przestała robić wrażenie, nie jest w tym przypadku najważniejsza. Jeżeli słysząc streszczenie fabuły macie wrażenie, że to już było, macie w 100% rację. Van, odmiennie niż w naznaczonym, który od pewnego momentu staje się dość mocno odjechany i dla mnie robi się przez to filmem średniostrawnym, nakręcił tym razem kino na wskroś klasyczne i bardzo zachowawcze fabularnie, co dla niektórych będzie największą wadą. Nie zmienia to jednak faktu, że moim zdaniem obecność wybija się zdecydowanie ponad średnią tego rodzaju produkcji. Po pierwsze, Van udowadnia, że zna i czuje gatunek. Film ma naprawdę zgrabnie poprowadzoną fabułę. Mistrzowskie jest otwarcie, które ukazując nam jedną z wcześniejszych spraw Warrenów świetnie wprowadza nas w klimat i ciekawie prezentuje postacie głównych bohaterów. A dalej mimo paru potknięć, o których więcej za chwilę, jest również bardzo dobrze. Twórcy robiąc opowieść na wskroś zachowawczą pozwalają sobie na subtelną grę z oczekiwaniami widza i umiejętnie budują nastrój narastającego napięcia i grozy. Po drugie, przy budżecie szacowanym na około 20 milionów dolarów, moim zdaniem film ociera się momentami o wizualną perfekcję. Twórcom udało się doskonale i z dbałością o detale odwzorować klimat lat 70, a dodatkowo sprawnie wykorzystano dość oszczędne i dobrze wyglądające efekty specjalne. To kolejny w krótkim czasie film, po choćby Evil Dead, który udowadnia, że duży budżet to nie wszystko. Po trzecie, obsada, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Patrick Wilson jako Ed Warren jest dużo bardziej przekonujący niż w naznaczonym, a Vera Farmiga jako L'Oreal po raz kolejny błyszczy. Bardzo dobrze wypadają także Lily Tayroy i Laurent Livingston, trochę w filmie niewykorzystane jako Peronowie. I co ważne, wszystkie młode aktorki grające córki Peronów także się sprawdziły, co w przypadku dziecięcych aktorów niestety nie jest regułą. I w końcu po czwarte, muzyka i udźwiękowienie. Powiem szczerze, że aż trudno było mi wierzyć, że ze stronę dźwiękową odpowiada ta sama osoba, co w przypadku naznaczonego, czyli Joseph Bischara. Tam muzyka i efekty akustyczne były bardzo mocno wyciągnięte na pierwszy plan. Na początku robiło to świetny klimat, ale w drugiej połowie głównie gwałcił moje uszy. Tutaj wypada to o niebo lepiej, a muzyka i dźwięk potęguje nastrój grozy i współgra z obrazem. Ale obecność to nie jest diament bez skazy. Pomijając kwestię wtórności... Mam parę problemów z tym filmem. Mam wrażenie, że wyszłoby mu na dobre usunięcie niektórych scen, choćby tych niepotrzebnie dopowiadających co, to, co i tak widać, niczym w dymkach komiksowych z lat 80. a przede wszystkim usunięcie całej długiej sekwencji związanej z pewnym artefaktem, która pojawiając się przed finałem niepotrzebnie go opóźnia, nie wnosi nic do właściwej fabuły i mam wrażenie, że stanowi tylko pusty i efekciarski zabieg. No i nie pasowało mi wyjaśnienie całej sprawy, a może raczej nie tyle wyjaśnienie, ile odwołanie, jakie wyciągnięto, to o miejsce pochodzenia problemów. Przy tak umiejętnie prowadzonym obrazie, taką zagrywkę uznaję za tanią i zbędną. Podsumowując, jeżeli lubicie klasyczne opowieści o duchach i nie razi Was ich pewna schematyczność, obecność jest filmem dla Was. To świetnie zrealizowana i sprawnie poprowadzona opowieść, która naprawdę potrafi przerazić. Jak dla mnie nadal horrorem roku pozostaje póki co Neo Evil Dead. Ale wynika to z faktu, że tamten film był, mam wrażenie, bardziej szczery, a ten sprawia nieco wrażenie skalkulowanego na chłodno produktu. Niemniej uważam, że to naprawdę udana i godna polecenia produkcja. A na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o ciekawym zabiegu marketingowym. Portal Vice przy okazji premiery zachęcił czterech młodych twórców do nakręcenia jednominutowych etiut, których akcja rozgrywa się o godzinie 3.07, kluczowej w obecności. W projekcie wziął udział m.in. innymi Jason Eisner, czyli facet od dwóczęgi ze strzelbą i Three Venge. i choćby tylko ze względu na jego segment warto z tym projektem się zapoznać.